Omnipres przedstawia audycję z cyklu Przyroda, w której żyjesz. Dzień dobry Państwu. Witamy i zapraszamy do wysłuchania audycji doktora inżyniera Andrzeja Jagusiewicza pod tytułem Czym oddychamy? O tym, że oddychamy powietrzem wie każdy przedszkolak. Powietrze jest niezbędne człowiekowi dla podtrzymywania procesu przemiany materii, więc po prostu do życia. W przeciwieństwie jednak do żywności i wody, też niezbędnych człowiekowi do życia, Zależność organizmu ludzkiego od powietrza, a dokładniej od zawartego w nim tlenu, jest całkowita. O ile bez wody człowiek może przeżyć tydzień, bez żywności nawet kilka tygodni, to bez powietrza zaledwie kilka minut. Powietrze, czyli bezwonna i bezbarwna mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską, składa się w 78% z azotu i w 21% z tlenu, zaś resztę rzędu ułamków procenta stanowią gazy szlachetne dwutlenek węgla i para wodna. Obecność w atmosferze substancji pochodzenia naturalnego datuje się od początku istnienia świata, a ich źródła występują niemal w każdej części globu. Ponadto są one często jedynie potencjalnymi źródłami, jak na przykład wulkany, i stąd zagrożenie z ich strony ma charakter epizodyczny. W przeciwieństwie do zanieczyszczeń świadomie wytwarzanych przez człowieka. Popiół wulkaniczny nie będzie więc zanieczyszczeniem, ale popiół ulatujący z komina elektrowni o takich samych cechach fizycznych bądź chemicznych zaliczamy do zanieczyszczeń. I słusznie, bo przecież trudno sobie wyobrazić zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza przez erupcję wulkanów czy pustynne burze piaskowe, można natomiast decydować o rozmieszczeniu obiektów przemysłowych oraz o sposobach ograniczania ich uciążliwości. Jeżeli zależność człowieka od powietrza jest całkowita, to jego zdrowie jest w równym stopniu zależne od zawartych w powietrzu substancji. Powietrza nie można bowiem ani kupić, ani poprawić, ani wymienić. Trzeba je wdychać takie, jakie jest. A człowiek wdycha przede wszystkim te zanieczyszczenia, które sam wytwarza dla zaspokojenia swoich potrzeb materialnych, energetycznych i komunikacyjnych. Przyjrzyjmy się więc ich źródłom. Człowiek zużywa przeciętnie 10 metrów 3 powietrza na dobę. Tyle też go wydala, lecz nasyconego parą respiracyjną w ilości 600-900 gramów i zawierającego 4% dwutlenku węgla. Rocznie ludzkość w procesie oddychania zużywa 20 miliardów ton powietrza, a prognozy demograficzne przewidują podwojenie ludności już za 25 do 30 lat. Co otrzymuje atmosfera w zamian za życiodajny tlen? Od mieszkańców Warszawy 1300 ton dwutlenku węgla i 2000 ton pary dziennie, a od mieszkańców Polski aż 11 milionów ton dwutlenku węgla i ponad 16 milionów ton pary respiracyjnej, ale już w ciągu roku. Dodatkowo palacze dokładają z każdego wypalonego papierosa 12 mg tlenku węgla. W skali roku oznacza to dodatkowe skażenie atmosfery 1300 tonami tlenku węgla. Nie człowiek jest jednak głównym konsumentem powietrza, a zarazem źródłem jego zanieczyszczania. Tysiące razy więcej zużywa go bowiem przemysł, zwłaszcza energetyczne oraz wszelkiego rodzaju środki transportu i komunikacji. Uważa się, iż właśnie energetyczne i kinetyczne spalanie paliw to procesy decydujące o globalnym zużyciu powietrza, niestety także i o stopniu jego zanieczyszczenia. Obecnie spala się na świecie Ponad 3 miliardy ton paliw stałych i 4,5 miliarda ton paliw płynnych, licząc w jednostkach umownych. Wraz z nimi spala się miliardy ton powietrza. Globalne zużycie powietrza na skutek oddychania człowieka, spalania paliw oraz produkcji przemysłowej szacuje się już na około 180 bilionów ton rocznie. A to oznacza 3% udokumentowanych zasobów. Wprowadzane na to miejsce zanieczyszczenia, choć stanowią w sumie zaledwie milionowe części objętości atmosfery, gromadzą się w niej w miarę upływu lat i doprowadziły już do uchwytnych zmian w składzie chemicznym, nie tylko w skali lokalnej, ale także regionalnej i globalnej. Zanieczyszczenia wyrzucane do atmosfery wędrują bowiem setki, tysiące kilometrów, a ich ruch zależy jedynie od kierunku i prędkości wiatrów. W konsekwencji mogą one przekraczać granice państwowe i powodować negatywne skutki w krajach, które nie mają nic wspólnego z ich wytworzeniem. Mieszkańcy Sztokholmu mogą więc raczyć się dwutlenkiem siarki Made in Poland. Zaś poznaniacy wdychają importowane tlenki azotu i to aż z Republiki Federalnej Niemiec, w dodatku bez wydatków dewizowych. W skali globalnej szczególnie niepokoi stały wzrost stężenia dwutlenku węgla który jest doskonałą izolacją dla ciepła magazynowanego na powierzchni Ziemi i prowadzi do wzrostu jej średniej temperatury. Zjawisko to znane jest jako tak zwany efekt szklarniowy. Zawartość dwutlenku węgla wzrosła do 340 milionowych części atmosfery i to w ciągu ostatnich 25 lat. Wcześniej na taki skok świat czekał aż 100 lat. Główną tego przyczyną są rosnące potrzeby energetyczne ludzkości, zaspokajane w większości wskutek spalania paliw kopalnych. Obecnie emisja dwutlenku węgla do atmosfery z tych procesów wynosi już niemal 20 miliardów ton rocznie. Ponadto szacuje się, iż wycinanie lasów, któremu nieodłącznie towarzyszy wypalanie, dodaje co najmniej dalsze 8 do 10 miliardów ton tego związku do atmosfery. W sumie oznacza to 10 miliardów ton węgla, wyrzuconego do atmosfery, czyli 50 razy więcej niż krajowe wydobycie. Uczeni ostrzegają, jeśli świat nie pohamuje swojego apetytu energetycznego, to już w roku 2030 może nastąpić całkowita katastrofa ekologiczna. Temperatura Ziemi wzrośnie wtedy średnio o 3 stopnie, a to wystarczy do stopienia lodów Grenlandii i Antarktydy. Gdy to nastąpi, powierzchnia mórz i oceanów podniesie się, o 5 do 7 metrów i zatopi Bangladesz, światowe plantacje ryżu w dolinach Gangesu i Mekongu oraz wiele nadmorskich miast. Ale to nie koniec. W wyniku innego rozkładu temperatury nastąpią tak istotne zmiany pola opadów, iż rolnictwu światowemu może grozić zagłada. Kolejnym zagrożeniem globalnym jest malejąca od 1979 roku całkowita zawartość ozonu w atmosferze. Ozon jest niejako naturalnym składnikiem atmosfery. Tworzy się bowiem z połączenia zawartych w niej cząsteczek tlenu, a energii dla tej reakcji dostarcza promieniowanie słoneczne. Warstwa ozonu w całej warstwie stratosferycznej sięgającej wysokości 80 km sprowadzona do warunków normalnych miałaby grubość zaledwie 3 mm i choć jest ona tak cienka spełnia niezwykle ważną rolę. Ozon pochłania promieniowanie nadfioletowe, zabarwiające ciało na brązowo albo na czerwono. Warstwie tej zagrażają jednak tzw. chloropochodne węglowodorów, popularnie zwane freonami. Stosuje się je przede wszystkim jako nośniki w rozpylaczach aerozolowych, np. kosmetyków, lakierów czy środków dezynfekcyjnych. Występują również w obiegach chłodniczych lodówek i urządzeń klimatyzacyjnych. Substancje te rozkładają ozon, pomniejszając i tak już cienką jego warstewkę, a równocześnie powodują wzrost natężenia promieniowania ultrafioletowego na powierzchni Ziemi. Ubytek 1% ozonu powoduje wzrost promieniowania ultrafioletowego o 2%, a nad Antarktydą uczeni znaleźli tzw. dziurę ozonową, w której brakuje już 30% ozonu. Opalając się można więc nie tylko spiec się na raka, ale także zachorować na nowotwory skóry. Ozon to jednak dziwne zanieczyszczenie. Jest potrzebny, ale zarazem niezwykle szkodliwy. Potrzebny, jeżeli występuje na pewnej wysokości, najlepiej w wyższych warstwach atmosfery. Natomiast w dolnych jest szczególnie niepożądany. To właśnie ozon pierwszy atakuje drzewa iglaste, a wszechobecne dwutlenki siarki i tlenki azotu kończą dzieło. Ozon jest także odpowiedzialny za miliardowe straty w rolnictwie, zwłaszcza w krajach rozwiniętej komunikacji. Zanieczyszczenia komunikacyjne są bowiem znakomitym katalizatorem w procesie wytwarzania ozonu atmosferycznego w dodatku warstwie przyziemnej. Ale wróćmy do dwutlenku siarki. Powstaje on podobnie jak dwutlenek węgla podczas spalania paliw kopalnych. Globalna emisja wynosi obecnie ponad 200 milionów ton rocznie i jest jeszcze o 100 milionów ton mniejsza od emisji dwutlenku siarki ze źródeł naturalnych. W dodatku dwutlenek siarki jest wytwarzany przez człowieka głównie na półkuli północnej, zaś jego źródła są skoncentrowane na 5% powierzchni Ziemi. W Europie na przykład 90% dwutlenku siarki jest wytwarzane przez sztuczne źródła, a w Ameryce Północnej aż 98%. Dwutlenek siarki oraz tlenki azotu to tzw. zanieczyszczenia kwaśne. Oddziałują ujemnie na środowisko, łącząc się z obecną w atmosferze parą wodną. Tworzą bowiem cząsteczki kwasu siarkowego lub azotowego, które następnie wraz z opadami atmosferycznymi docierają do powierzchni ziemi. To kwaśny deszcz albo kwaśny śnieg, zależnie od pory roku, zakwaszają gleby i wodę. Są one przyczyną masowego wymierania lasów i zaniku życia w rzekach i jeziorach. W Republice Federalnej Niemiec powierzchnia uszkodzonych lasów wynosi już 54%. W Luksemburgu 45% a w Szwajcarii 34%. W Polsce na razie 7%, ale w niektórych miastach w Katowicach, Rybniku czy Częstochowie przekracza już 25%. W rzekach południowo-wschodniej Skandynawii giną pstrągi i łososie. Podobnie dzieje się w wodach Szkocji, wschodniej części Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tylko w rfn straty w gospodarce leśnej wynoszą corocznie około 3 miliardów dolarów. Lista strat jest jeszcze dłuższa, a ich rozmiary miliardowe, właśnie w krajach najbardziej rozwiniętych. Tym bardziej, iż poza skutkami o charakterze globalnym, równie, a może bardziej dramatyczne mogą być konsekwencje lokalnego zanieczyszczenia powietrza. Zwłaszcza w wyniku awarii, a ta może nastąpić zawsze i wszędzie. Zakończyliśmy pierwszą część audycji Czym oddychamy? z cyklu Przyroda, w której żyjesz. Nadajemy drugą część audycji Czym oddychamy? z cyklu Przyroda, w której żyjesz. Najłatwiej przenikają do ludzkiego organizmu zanieczyszczenia gazowe. Układ oddechowy jest więc bezpośrednio narażony, zwłaszcza jeśli substancje zanieczyszczające powietrze mają właściwości duszące czy drażniące. Ponieważ stężenia zanieczyszczeń w powietrzu wynoszą przeciętnie od setnych miligrama do kilku miligramów, to nie trudno obliczyć, że w skrajnych przypadkach kilkadziesiąt miligramów określonej substancji może znaleźć się w naszych płucach. A stąd już tylko krok do wędrówki wzdłuż układu krwionośnego, obejmującego przecież cały ludzki organizm. Zaledwie część zanieczyszczeń gazowych wydali się wraz z parą respiracyjną na zewnątrz. Reszta zaś zaatakuje układ krwionośny, system nerwowy lub określone organy wewnętrzne człowieka. Nieco odmienny jest mechanizm przenikania do organizmu człowieka zanieczyszczeń w postaci cząsteczek stałych lub ciekłych. Zależy on bowiem od ich wymiarów. Cząsteczki największe i średnie odkładają się bez trudu w układzie oddechowym. Najmniejsze zaś, jeśli zetkną się ze ściankami układu, to w nim pozostaną, jeżeli nie zostaną pochłonięte przez ciecz fizjologiczną i ewentualnie wydalone na zewnątrz. Większość z nich, zależnie od stopnia rozpuszczalności i toksyczności, może jednak tą drogą osiągnąć dowolny wewnętrzny organ człowieka i powodować skutki biologiczne, zawsze ujemne dla zdrowia człowieka. Niemal 90% dwutlenku siarki powstaje w kraju podczas spalania węgla i przetwarzania zawartej w nim energii na bardziej uszlachetnionej jej postacie, jak np. prąd elektryczny, para technologiczna czy gorąca woda. A węgiel to paliwo szczególnie zanieczyszczające powietrze tlenkami siarki i azotu oraz pyłami. Wymaga więc przed, w trakcie lub po spaleniu specjalnych przedsięwzięć łagodzących skutki takiej polityki energetycznej. Tymczasem węgiel w Polsce spalany jest w stanie naturalnym. W roku ubiegłym, bez odsiarczania i jakiegokolwiek uzdatniania, spalono 160 milionów ton węgla kamiennego i 56 milionów ton węgla brunatnego. A jakość krajowych węgli energetycznych systematycznie maleje. W trakcie spalania też nic się nie dzieje, mimo iż palenisko stwarza znakomitą okazję do bezpośredniego wiązania powstających w nim cząsteczek dwutlenku siarki. Służą do tego tzw. kotły fluidalne, gdzie do paleniska wprowadza się substancje z dwutlenkiem siarki. Można dzięki temu ograniczyć do 50% emisję tej substancji. Ale energetyczne kotły fluidalne są w Polsce niemal niestosowane. Górnictwo też nie kwapi się z odsiarczaniem węgla. Woli wozić zawarte w nim odpady, siarkonośne piryty i skałę płonną, pogarszając ekonomikę transportu węgla jako paliwa, Przyspieszać zużycie urządzeń energetycznych oraz dewastować środowisko. Przy okazji dokładać dwutlenku siarki do naszych płuc. Ten nie tylko drażni układ oddechowy, ale zwiększa możliwość schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci w wieku szkolnym. U osób dotkniętych chorobami płuc może wyraźnie pogorszyć stan zdrowia, a nawet spowodować śmierć. Dwutlenkowi siarki wydano więc zdecydowaną wojnę. Prowadzą ją przede wszystkim różnego rodzaju agendy ONZ, a zwłaszcza Europejska Komisja Gospodarcza. Nadzoruje ona realizację konwencji o transgranicznym zanieczyszczeniu powietrza, której celem jest obniżenie do 1993 roku o 30% emisji dwutlenku siarki w porównaniu do jej wartości z rokiem 1980. Protokół podpisały wszystkie liczące się kraje europejskie, ale nie Polska. W kraju nie stworzono jak dotąd przemysłu urządzeń neutralizujących zanieczyszczenia gazowe. W tej sytuacji prognozy wskazują dalszy wzrost emisji dwutlenku siarki. Już dziś 35% mieszkańców kraju żyje na obszarach tzw. ekologicznego zagrożenia. Stanowią one ponad 11% terytorium kraju i zostały wyznaczone przede wszystkim z uwagi na nadmierne zanieczyszczenie powietrza. W dodatku ponad 2 trzecie obszarów leśnych znajduje się pod wpływem takich stężeń dwutlenku siarki, które mogą spowodować w niedalekiej przyszłości ich całkowite wymarcie. Energetyczne spalanie węgla to także emisja tlenków azotu. Niemal 50% tych związków ulatuje do atmosfery z kominów elektrowni, ciepłowni, kotłowni. Walka z tą grupą zanieczyszczeń jest jeszcze trudniejsza niż z dwutlenkiem siarki. Najbardziej trwały z rodziny tlenków azotu, podobnie jak dwutlenek siarki, atakuje układ oddechowy, powodując obrzęk płuc i wywołując różnorakie schorzenia górnych dróg oddechowych. Działa też drażniąco na oczy. Tlenek azotu oddziałuje na centralny układ nerwowy oraz wiążąc się z hemoglobiną krwi, doprowadza do ciężkich anomalii układu krwionośnego. W cięższych przypadkach mogą występować zawroty głowy, drętwienie nóg, a w skrajnych sinica ust i nawet zmiana barwy krwi. Energetyczne tlenki azotu są na szczęście rozpraszane w atmosferze przez wysokie kominy. Dosłownie rozpraszane, bo tlenki azotu, podobnie jak dwutlenek siarki, są w 100% wyrzucane do atmosfery przez rodzimą energetykę. Rozwiązania techniczne stosowane na świecie w celu ograniczenia emisji tlenków azotu z kotłów energetycznych są w Polsce zupełnie nieznane, a prace naukowo-badawcze znajdują się w stadium początkowym. Pozostaje więc oczyszczanie spalin, ale to nie jest łatwe. Metoda selektywnej, katalitycznej redukcji tlenków azotu ze spalin wymaga bowiem ogromnych ilości amoniaku, a brakuje go już w kraju jako surowca, do produkcji nawozów azotowych. We wszystkich większych miastach Polski dopuszczalne stężenie tlenków azotu są nagminnie i to wielokrotnie przekraczane. Na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego od 4 do 9 razy. W Krakowie co najmniej 2-3 Na każdy kilometr krakowskiej ulicy przypadają rocznie 2 tony tlenku azotu. Ale nie tylko. Zanieczyszczenia komunikacyjne to także tlenek węgla, węglowodory i ołów, Tlenku węgla jest już 20 ton, a ponadto 1 tona węglowodorów i 20 kg ołowiu. W sumie ponad 23 tony zanieczyszczeń na kilometr ulicy Podwawelskiego Grodu. W Polsce poprzez kinetyczne spalanie paliw wyrzuca się łącznie do atmosfery niemal 2 miliony ton tlenku węgla, 400 tysięcy ton tlenków azotu, 100 tysięcy ton węglowodorów oraz 2000 tysiące ton ołowiu. Tlenek węgla łatwo przenika do naszych płuc, a stąd do układu krwionośnego i właśnie tu konkuruje z pobranym z płuc tlenem, łącząc się 200 do 300 razy szybciej z hemoglobiną krwi. Z tego związku powstaje karboksyhemoglobina, która działa na centralny układ nerwowy i zakłóca transport tlenu w organizmie. U osób cierpiących na dolegliwości układu krążenia wywołuje zmęczenie i ból głowy. W skrajnych przypadkach może nastąpić zapaść, a nawet śmierć. Dodajmy, że wskutek ciągłego palenia papierosów można doprowadzić do jeszcze wyższej zawartości karboksyhemoglobiny we krwi. Wnioski nasuwają się więc tutaj same. Węglowodory, a zwłaszcza benzoalfapiren i sadza są powszechnie uznane za substancje rakotwórcze. Szczególnie widocznym źródłem sadzy są pojazdy napędzane paliwem dieslowskim, zwłaszcza miejskie autobusy. Za każdym z nich ciągnie się smuga rakotwórczych dymów. Komunikacja zbiorowa winna być założenia mniej toksyczna od samochodu osobowego. Zapełniony autobus wyrzuci na przykład aż 180 razy mniej tlenku węgla niż przewożące tę samą liczbę pasażerów polskie Fiaty. Ale jeden i drugi pojazd musi być sprawny technicznie. Tymczasem w Polsce ponad 50% pojazdów mechanicznych jest niesprawnych i wydala nadmierne ilości zanieczyszczeń. Nawet fabrycznie nowy Polonez jest kilkunastokrotnie bardziej toksyczny niż Toyota czy Golf. To wynik przestarzałych konstrukcji Poloneza czy Fiata, ciężkich i energochłonnych, o niemal zerowym wsadzie elektroniki. Węglowodory w 95% i tlenki azotu w 75% można usunąć ze spaliw samochodowych przy pomocy katalizatorów instalowanych pomiędzy silnikiem pojazdu a rurą wydechową. Ale podstawowym warunkiem sprawnego funkcjonowania katalizatora jest benzyna bezołowiowa. Ołów niszczy bowiem chemiczne wnętrze katalizatora, czyniąc to stosunkowo kosztowne urządzenie, bo zwiększające od 5 do 7% cenę pojazdu, całkowicie nieprzydatnym. Ale ołów niszczy przede wszystkim nas. Powoduje on anemię, a tym samym niedobór tlenu w organizmie i obniża aktywność wielu enzymów uczestniczących w niezbędnych do życia procesach fizjologicznych. Na ołów szczególnie wrażliwe są dzieci, u których może nastąpić trwałe uszkodzenie mózgu. Ponadto ołów, podobnie jak wiele innych metali, jest rakotwórczy. Emisja tlenku ołowiu przez pojazdy mechaniczne jest wynikiem stosowania wciąż jeszcze benzyn etylinowych, to znaczy zawierających dodatek w postaci płynu etylowego, wytwarzanego na bazie czteroetylku ołowiu. Ilość ołowiu może wahać się od 15 setnych do 1 g na litr paliwa, a kwestie tę, podobnie jak wskaźniki emisji toksycznej zanieczyszczeń komunikacyjnych, reguluje prawodawstwo poszczególnych krajów. W Polsce normy zawartości ołowiu w benzynie są bardzo tolerancyjne, a resort chemii obiecuje benzynę bezołowiową dopiero w XXI wieku. Tymczasem benzynata jest powszechnie stosowana w większości krajów Europy Zachodniej, a w dodatku jej cena jest niższa od benzyny ołowiowej. To zachęta dla użytkownika pojazdu, by chronił swoje zdrowie i środowisko. Konstrukcje nowoczesnych pojazdów są do niej przystosowane, a więc emisja ołowiu będzie zanikać. Szkoda, że tylko w tamtej części Europy. Dlaczego w polskim powietrzu znalazło się tyle zanieczyszczeń i jak długo jeszcze będziemy je wdychać? Otóż po pierwsze gospodarka polska była zawsze energochłonna i energetycznie nieoszczędna. Na wyprodukowanie jednej tony stali czy cementu zużywa się od dwóch do trzech razy więcej energii niż we Francji czy Refn, a zużycie energii przez statystycznego mieszkańca Polski jest wyższe niż w Japonii. Jeśli tak, to ogromne rezerwy tkwią w ograniczeniu zapotrzebowania na energię oraz poprawie gospodarki energetycznej. Elektrowni nie ubędzie, ale mniej przybędzie nowych. Powtórę, jeżeli krajowy przemysł energetyczny jest oparty na węglu, to węgiel przeznaczony do spalania musi być odsiarczony, a jeśli nie, to oczyszczane powinny być spaliny i to nie tylko z dwutlenku siarki, ale także z tlenków azotu. Najlepiej stosować jeden i drugi zabieg i dać elektrowniom możliwość wyboru. Wymaga to jednak stworzenia i to pilnie przemysłu ochrony środowiska z prawdziwego zdarzenia, bo jak dotąd potrafimy produkować jedynie urządzenia wyłapujące pyły. A ograniczanie emisji zanieczyszczeń gazowych jest dużo trudniejsze technologicznie, bardziej kosztowne i wymaga zagospodarowania ogromnych ilości odpadów powstających w tych procesach. Tylko na przykład odsiarczanie spalin może podrożyć koszt wytwarzania energii elektrycznej od 15 do 20%, a dotrzymanie wymogów protokołu do konwencji kosztowałoby niemal pół miliarda złotych. To 30 razy więcej niż wydaje się dziś na ochronę powietrza atmosferycznego w ogóle. Ale to normalne. Ochrona środowiska musi bowiem kosztować. W krajach zachodnich przeznacza się na nią ponad 3% dochodu narodowego. W Polsce zaledwie 0,5%. Gorzej, że przy aktualnych kryteriach ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw zanieczyszczanie powietrza niejako się opłaca. Jeżeli opłata za wyemitowanie jednej tony dwutlenku siarki wynosi średnio 2400 zł, a spowodowane z tego tytułu straty społeczne wynoszą kilkadziesiąt razy więcej, to przedsiębiorstwa nie mają żadnych bodźców do stosowania technik ochronnych. Jak długo bowiem produkt czysty, wyprodukowany przy pomocy czystej technologii, nie będzie bardziej opłacalny od produktu brudnego i droższego, bo z naliczeniem właściwie ustalonych opłat i kar za zanieczyszczanie powietrza tak długo będzie rosnąć emisja i ilość wdychanych przez nas zanieczyszczeń. Państwo musi najpierw stworzyć podstawy dla takiej działalności i to w trzech płaszczyznach. Bardziej rygorystycznego prawodawstwa, zachęt ekonomicznych oraz technicznych warunków do inwestowania w ochronę środowiska. Ostatnio wyszły na przykład przepisy zobowiązujące użytkownika pojazdu do przestrzegania określonych norm zanieczyszczenia spalin. To nader właściwy krok. Niech tylko doczeka się masowej realizacji. Czekamy jednak na benzynę bezołowiową i samochody z katalizatorami. Zwalczanie nadmiernego zanieczyszczenia pod polskim niebem to podstawowa sprawa dla naszej egzystencji i temu wyzwaniu cywilizacji XX wieku musimy sprostać. W dodatku szybko, bo czasu pozostało coraz mniej. Zapalnik bomby ekologicznej tyka bowiem już tyle lat.